Marzę Nie. o tym, żeby móc na widok policjanta odetchnąć z ulgą i pomyśleć, że jest najbezpieczna. 997, ten numer to kłopoty, gdy wydarzy się incydent, to pojawia się confident. Dzwoni 997 i wszystkich sprzedaje, przyjeżdżają kurwy menty, jebane suki. Śmiecie, psy, pierdolone kupy gówna, wygrano do nich zgana. To moje marzenie, pierdolę konsekwencje, areszty i więzienie. Jak siedzieć, to kurwa, za coś konkretnego sprzątnęłeś, psa Nie pierdolisz się kolego, lądujesz,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 Policja, policja nam dokucza Bo policja to skurwiele i jebane pedały Nigdzie się nie ruszą, kurwa, bez policyjnej pały Uwielbiają napierdalać, poniżać, torturować Nigdzie przed tym gównym ścierbem nie możesz się schować Nadużycie władzy i poczucie siły Czy nikt nie powstrzyma tej policyjnej kiły? Policja, policja nam dokucza By stróżem prawa to jest pomysł durny Pierdolne wszyscy razem policyjne, kurwy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 A to na bium. Gibane Kudno ci dołoży, więc uważaj na nich bardzo, bo będzie jeszcze gorzej Bo to jedna wielka banda, są panami twojego miasta W starciach, policją, ucierpij twoja kasta Bo do twojego życia nie wnoszą nic nowego Chyba, że masz ochotę na sińce kolego Policja, policja nam dotucza Jak się od nas nie odczepią, zaczniemy ich zagrywać Być stróżem Policja, policja nam dokucza.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 Linia się wypróżnił, kurwa, zastrał całe spownie Nie było co zbierać, pierdolona afera Policja, policja nam dokucza Jeśli chcesz uzyskać pomoc, jeśli czujesz się gorzej Ja mówię ci, człowieku, wiesz ci niczym nie pomoże Czujesz zagrożenie, potrzebujesz ochrony Kup sobie dziewiątkę i naciągnij zasłony sama sepuliskan ke dalam kejutan Ia czasem do nich nie dzwoń Oni nie są ci potrzebni To twoje interesy Próbują oskarżyć często ludzi niewinnych Zwalają winę nie pytając o przyczynę Mają wszystko w dupie Bile zaszumieć Każdy glina tylko w łapę brać umie Opłacają drogie kurwy Wynajmują limuzyny To za nasze pieniądze Bawią się te skurwysyny Policja, policja nam dokucza Jak się od nas nie odczepią Zaczniemy ich zabić Zamiast pomagać ludziom w potrzebie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 Majam swoje wtyki, szeregi konfidentów Taki wywiad na dzielity, siatka tajnych agentów Założysz z nimi spółę albo puszczą cię z torbami Wszystkim dysponują, pieprzonymi rejestrami A jeśli któryś z nich jeszcze raz się przypierdoli Obiecuję kurwa wszystkim, że pozabijam gnoi Masz o tym, żeby móc, jak do podziadzach odetnę Zługo i pomyśle dzirzeje Masz o tym, żeby móc, jak do podziadzach odetnę Zługo i pomyśle dzirzeje Masz o tym, żeby móc, jak Marzę o tym, żeby móc na widok policjanta odetknąć z ulgą i pomyśleć, że jestem bezpieczny.